Proszę, wejdźcie, rozgoście się, usiądźcie. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego, czwartego już spotkania z podcastową kawiarenką Papa Cafe. Mamy już zimę w pełni. Za oknem bieli się od śniegu, który spadł przez ostatnie kilka dni. Na zewnątrz mroźne powietrze szczypie po policzkach, i niechętnie wyprowadza mnie o poranku w kierunku przystanku autobusowego to znaczy mróz może jest chętny niechęć pojawia się raczej z mojej strony w skrócie u mnie już zimowo a jak u ciebie drogi słuchaczu to nie wiadomo może ty albo ty szczęśliwym trafem mieszkasz gdzieś gdzie zima nie zawitała jeszcze na stałe Albo nie zawita tam wcale. Nie obędzie się dzisiaj bez kilku organizacyjnych wstawek. Z technicznej strony zauważyłem, że moje podcasty są trochę za ciche. Sprawdziłem na każdym kolejnym odcinku i każdy sprawia takie wrażenie. Wrzuciłem je do swojego odtwarzacza. Odpaliłem i stwierdzam, że musiałem... Dość to głośno ustawić, żeby było w miarę ok. Byłbym Wam bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi odnośnie tego, czy, czy głośniej, czy ciszej, czy, czy jest całkiem ok. Wiadomo, lepiej nagrane będzie się lepiej słuchało. Jakby co najmniej od tego miała słuchalność zależeć. Chodzi mi o jakość dźwięku, nie o samą treść ale myślę, że i nad tym popracujemy. Nad treścią też, też postaram się popracować, żeby, żeby te podcasty nie były takie zanudzająco, zamulające. Z techniczną stroną postaram się walczyć. Może przyszłościowo pomyślę jakieś nagrywajce albo czymś w tym stylu, żeby to wyglądało lepiej. Patrzę na stronę no i komentarzy jest niewiele. Myślałem, że ta interakcja może będzie troszeczkę większa, że coś więcej będziecie mieli mi do napisania na temat tego, o czym mówię. Maili raptem jest tyle, że nie ma ich wcale. A szkoda. Z takich kolejnych rzeczy organizacyjnych dodam jeszcze, że na stronie na blogu z podcastem Zaraz pod tą ramką z moim wesołym zdjęciem jest taka kolejna rameczka, w której mogą dodać się osoby obserwujące tego bloga. Bardzo zachęcam do dodawania się. No, jeżeli słuchacie tego mojego podcastu, jeżeli chcecie zaznaczyć tam swoją obecność, to zapraszam Was bardzo. Nie trwa to tak długo. Jeżeli ktoś ma konto na blogerze, to wystarczy się zalogować i dodać. Jeżeli ktoś nie posiada takiego konta, to wcale bardzo się nie wysili, bo wystarczy tam podać jeden ze swoich maili, dodać awatar, nazwę użytkownika, już jesteście. Z wielką radością zobaczę tam waszą obecność. No i to obserwowanie pozwala oczywiście na jakąś dodatkową formę powiadamiania was o tym, że... Coś nowego zostało dodane na blogu: że jest jakiś nowy podcast. No jest to dobre dla wszystkich tych, którzy nie korzystają z czytników RSS. Będą dostawać maile, wiadomość, że już coś tam się pojawiło nowego. Tymczasem cieszę się, że w tym roku zima zaskoczyła drogowców, ale uwaga, też tych niemieckich. Zapraszam Was do wysłuchania jakiejś krótkiej muzyczki i zaraz wracam. Pomyślę co dzisiaj będę miał Wam do powiedzenia. Urzekła mi ta trąbka w zeszłym tygodniu. Słucham sobie ich kolejnej płyty. Wiele tu takich przyjemnych, wpadających w ucho motywów. Polecam. Na stronie zawsze znajduje się lista utworów z danego wydania kawiarenki, rozpisana w kolejności dodawania do nagrania. Z tego, co widzę, to dzisiaj przygotowałem same szybsze kawałki. A ja mam chyba więcej energii niż zazwyczaj. Chociaż wbrew pozorom humor niekoniecznie dopisuje. Obywatelu i obywatelkom, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka.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 Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Nie dla sokołów. Nie dla mew. Nie dla wróbli. Nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Mam grejpfrutową herbatkę. Dostałem przed chwilą dwa ciasteczka prosto z pieca. Na wierzchu posypane są makiem. Widzę, że wystaje tu jeszcze z nich słonecznik. Poczekamy, aż ostygną. Pięknie pachną. Dołączę do innych podcasterów. Za chwilę sprawdzę czy tak samo świetnie smakują jak pachnie a tymczasem chciałem zacząć dzisiejszy główny wątek w moim życiu z polityką to jest tak, że kiedyś zastanawiałem się jak to jest że wszyscy tak interesują się polityką pochłonięci są oglądaniem tych przesączonych kłótniami wiadomości, pochłanianiem kolejnej porcji prasy. Znaczy, wtedy może, może nawet tak bardzo się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu nie interesowało mnie to i jedyne, co mogło mnie zastanawiać, to to, dlaczego interesuje to innych. No, ale z biegiem lat wiadomo, samoistnie polityka zawitała w moim życiu. I to od strony interesowania się polityką, od strony tego, że gdzieś zaczęły określać się moje poglądy na temat polityki jakieś pierwsze upodobania partyjne osobowe czy, czy, czy programowe które były prezentowane przez partie polityków czy jakieś tam ugrupowania no i tak jest do dzisiaj czasami powiem wam, że patrząc na te nieustające kłótnie w Sejmie, na ten jeden wielki bałagan, który serwuje nam telewizja, wyciąganie największych brudów. Chciałbym móc się od tego odciąć, a jednak nie potrafię. Siłą rzeczy interesuje mnie to i sięgam po pilota, uruchamiam radio czy sprawdzam w internecie, co dzieje się w kraju i na świecie. Słuchasz podcastowej kawiarenki Papa Cafe. Yy, najgorsze z tego wszystkiego jest yy, odpowiednie przefiltrowanie tych informacji, bo wiadomo, że jedna wielka propaganda. Każdy dąży do tego, żeby osoby przed telewizorem wierzyły tylko i wyłącznie w Jego słowa. No a my to musimy jakoś dla siebie przetworzyć, wyciągnąć odpowiednie wnioski, postarać się poukładać w głowie, kto truje nas tylko i wyłącznie obietnicami, kto faktycznie ma coś do zaoferowania. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby ta polityka była skromniejsza, ale bardziej konsekwentna niż tak, jak to jest teraz, że sporo obietnic, fajerwerki, no, a z realizacją bywa różnie. No i te wszystkie potyczki, koalicja nie może dogadać się z opozycją, jakieś tam różne kombinacje alpejskie w, w obrębie... Opozycji, czy, czy, czy w poprzednim rządzie w koalicji. No, jest to po prostu coś strasznego. Wiadomo, że może być gorzej. Przykłady to jest chociażby włoski, włoskie obrady Sejmu, czy ostatnio pokazywali bójki w ukraińskim Sejmie. Aż to śmieszy, że do takich rzeczy dochodzi. No, ale, ale poziom tej naszej polskiej polityki zostawia wiele do życzenia. W zostało już teraz tylko kilka okruszków, herbata też się kończy, ciasteczka były rewelacyjne, Słonawy smak z wierzchu, słodziutkie w środku, no i rewelacyjny, spieczony słonecznik, po prostu polecam. A teraz ciekawy jestem Waszej opinii na temat tego, co ostatnio działo się w Gruzji. Przypomnę Wam, jest niedziela. Prezydent Kaczyński wybiera się na przejażdżkę z prezydentem Gruzji Saakaszwili. No i Przy jednym z posterunków, który podobno nieoficjalnie tam był, padają strzały, zostaje ostrzelony konwój z prezydentami Polski i Gruzji. I tak sobie myślę, że to jest troszeczkę sprawa grubymi nićmi szyta. Pokusiłbym się o, o powiedzenie, że Saakaszwili troszeczkę sobie ten scenariusz opracował i to wszystko miało wyglądać, tak jak wyglądało bo nagle okazuje się, że gruzińska strona zajmuje się zabezpieczeniem obu prezydentów jak nigdy nie jest tak było tym razem, że z przodu jechała furgonetka z dziennikarzami tak jakby mieli to specjalnie nagrać jak to będzie wyglądało oczywiście nieświadomi tego co się ma zaraz wydarzyć. Stąd jakość tych nagrań jest mizerna. Podobno odstrzeliwanie trwało 5-7 minut, a media pokazują kilkanaście sekund niewyraźnego materiału. Łączność z Borem nagle została ograniczona. Telefony nie działają. No i ciekawy jestem, jak wy się do tego odnosicie. Ja wpisuję się w, jak to mówią media pro-rosyjskie lobby i twierdzę, że jest to troszeczkę zmistyfikowane i nie wiadomo, kiedy wyjdzie, jak to naprawdę było zaplanowane i czy było zaplanowane. Śmieszą mnie pewne wypowiedzi polityków. Dzisiaj czytam, że... Kaczyński powiedział podjąłem ryzyko, bo nie jestem przedszkolanką a śmieszy mnie to tym bardziej że dzisiaj nasz prezydent zgrywa wielkiego chojraka a przez pierwszy rok swoich rządów siedział w pałacu prezydenckim i praktycznie nigdzie się nie pokazywał było go bardzo mało jego działalność była ograniczona no i za czasów, gdy jego brat sterował rządem, partia jego brata. No, on nie musiał się jakoś szczególnie wysuwać ponad szereg. No, a teraz musi reprezentować pewne sprawy no, odnośnie Gruzji i tej polityki, którą uprawia. W związku z tym, co się tam dzieje, też mam osobne zdanie. To też jest troszeczkę chęć pokazania się na arenie międzynarodowej. Niekoniecznie ma to zawsze dobre skutki dla nas, dla naszego kraju, dla wizerunku Polski, polskiego przywódcy. Ciekawy waszych opinii na ten temat. Powoli kończę dzisiejszy odcinek podcastowej kawiarenki Papa Café. Dzisiaj nie było niezależnego podziemia muzycznego. Niestety zakopali się poziom niżej. Odwierty poszukiwawcze trwają. I mam nadzieję, że już za tydzień dostanę od mojego tajemniczego dostawcy kolejną porcję nutek z ich muzycznej piwnicy. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania Kolejnego energetycznego kawałka, który zakończy tą kawiarenkę. Żegnam Was. Mówił dla Was papa. C'est lourd comme le plomb Demain peut-être je ferai la une Si je sautais du haut d'un pont Mais l'envie de revoir la lune Me fait revenir à la raison De toute façon c'est éphémère la une Et j'aime trop cette vidéo.